Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wybitny prozaiki laureatnika. Nie Wiesław Myśliwski. Od jutra zmiany na stacjach. Na tańsze paliwo liczą kierowcę. Jest apel o rozsądne zakupy, bo jedzenia marnuje się za dużo. Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny prozaik, dramaturg i scenarzysta filmowy miał 94 lata. O jego śmierci poinformował Tygodnik Powszechny. Wiesław Myśliwski był dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Nike za książki Widnokrąg i traktat o łuskaniu fasoli. Napisał też takie powieści jak Nagi Sad, Kamień na Kamieniu, Dramaty Drzewo, Złodziej i Rekwiem dla Gospodyni. Był autorem słynnego eseju Kres Kultury Chłopskiej oraz tomu W środku jesteśmy baśnią. Mowy i rozmowy z 2022 roku. Jego książki przetłumaczają. Tłumaczono na ponad 20 języków. O 21.00 specjalny klub trójki poświęcony zmarłemu pisarzowi. Przypomnimy fragmenty wywiadów, których Wiesław Myśliwski udzielił Michałowi Nogasiowi. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Efekty działań rządu mają być widoczne na stacjach od jutra. Spadną. Złoty 50. Miejmy nadzieję, że spadną tak, tylko my to odczujemy zaś też później i w swoich port portfelach, o, przy swoich autkach, no i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 Rządowy pakiet ustaw obniża VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadza maksymalne ceny sprze sprzedaży detalicznej. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że przedsiębiorcy będą ich przestrzegać. W bezuników rozmowie politycznej trójki przypomniał, że rząd zapowiedział też wprowadzenie podatku od zysków nadmiarowych. Można w takich sytuacjach, kiedy wielkie korporacje, wielkie koncerny zarabiają duże pieniądze, bo na przykład mamy zmiany rynkowe jakiegoś surowca, w tym przypadku paliw, wprowadzać nowe, inne rozwiązania, które będą ten budżet starały się pieniędzy do budżetu dodać. Pan minister Domański powiedział, że już pracuje nad rozwiązaniami, zapowiedział je zresztą na posiedzeniu Rady Ministrów w czwartek. Ja wierzę, że to jest najbliższe tygodnie, kiedy będziemy ten projekt zamykali. Minister Finansów może regulować ceny paliwa przez trzy miesiące, czyli do końca czerwca. Jeśli Wojna na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużała, rozwiązanie może zostać także przedłużone. Jarosław Kaczyński poparł Wiktora Orbana i jego partię przed wyborami, które na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Prezes spisu udzielił wywiadu kanałowi prorządowego tygodnika Mondiner.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 Niemal 5 milionów ton żywności rocznie marnuje się w Polsce. Ponad połowę wyrzucamy do śmieci. Prezes Śląskiego Banku Żywności Jan Szczęśniewski apeluje o rozsądne zakupy, tak by po świętach nie wyrzucać jedzenia. Dajemy się ciągle nabierać kup więcej, kup więcej, ale przecież my nie zjemy więcej. Wyhamujmy troszeczkę z tymi zapędami spożywczymi, kupujmy może mniej. Popróbujmy cieszyć się konsumpcją, a nie cieszyć się ilością. Statystyczny Polak marnuje w ciągu roku 126 kg żywności. Został miesiąc na rozliczanie się z fiskusem, za ubiegły rok termin mija 30 kwietnia. Do tej pory prawie 5,5 miliona osób wysłało rozliczanie pocztą elektroniczną, informuje rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczeńska. Usługa Twoje PIT to przede wszystkim wygoda i szybkość, ponieważ w usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Takie zeznanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy je zweryfikować bądź zmodyfikować chociażby odpowiednie ulgi, odliczenia. Sposób możemy tutaj zmienić rozliczenia się, możemy się rozliczyć samodzielnie bądź wspólnie z małżonkiem. Możemy dodać bądź zmienić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać swoje wsparcie.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 Pochmurno z opadami deszczu, a w górach też śniegu. Na zachodzie burze i opady krupy śnieżnej. Chwilami może się jednak rozpogadać. W Zakopanem 2 stopnie, w Gdańsku 7, w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu 8, w Rzeszowie 10, w Suwałkach 11, a w Warszawie 12. Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja.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 30 zł za opakowanie przy zakupie dwóch To jedyne 50 groszy za kapsułkę Najniższa cena sprzedobniżki 60 zł Więcej okazji? Zrób zakupy i zgarnij voucher 10 zł na kolejne Szczegóły na deals.pl Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Dzień dobry państwo, jest 8 minut po godzinie 11 Porozmawiajmy 22 i 7 trójek Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska. Realizuje ją Michał Jakubik. Telefon od państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 227 i dziś pytamy państwa, czy powinniśmy pracować dłużej ze względu na to, że żyjemy dłużej i średnia wieku będzie nadal rosnąć. Zanim rozmawiamy, zdzwonią się telefony. Zapytałem profesora Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z najbardziej znanych polskich demografów, czy to prawda, że politycy dobrze wiedzą, że wiek emerytalny z punktu widzenia ekonomii kraju trzeba byłoby podnieść, ale nie robią tego, bo tak się przegrywa wybory. Politycy nie chcą podnosić a tymczasem widzimy, no nie, nie chcę tego nazwać wzrostem zainteresowania pracą po osiągnięciu wieku emerytalnego, ile coraz większym zakresie... Koniecznością. Tak, konieczność, dokładnie wynikającą po prostu z tego, że dochody po przejściu na emeryturę są za niskie, aby zapewnić taki no, oczekiwany poziom życia. Często tutaj na antenie trójki mówimy o roli edukacji, kluczowej roli edukacji. Czy gdybyśmy próbowali edukować społeczeństwo, że ten wiek emerytalny powinien jednak zostać przesunięty? w górę, to, to przyniesie efekt? Czy, czy to się nigdy nie wydarzy? To by przyniosło efekt. Ja mam wrażenie, że wśród moich rówieśników, kiedy kilkanaście lat temu rozpoczęła się ta wielka dyskusja na temat konieczności podwyższenia wieku emerytalnego, która potem, jak pan, Państwo pamiętają wszyscy, chyba doprowadziła do um, uchwalenia nieprawda, stopniowego podwyższania wieku, to myślę, że to bardzo silnie rozbudziło wśród nas świadomość tego, że nie przejdziemy w wieku 65, w przypadku mężczyzn, 60 lat wśród kobiet. I była, myślę, wśród przynajmniej wielu moich znajomych, choć myślę, że patrząc na wykonywany zawód i kogo mam wśród znajomych, to nie jest to najlepsza, najbardziej reprezentatywna próba. Było jednak głębokie przekonanie, że będziemy musieli pracować znacznie dłużej. Mówił demograf profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Jeszcze raz przypominam pytanie, które rzucamy weter, Czy powinniśmy pracować dłużej ze względu na to, że żyjemy dłużej? I średnia wieku będzie nadal rosnąć 22,7 trójek. Proszę do nas także pisać na mail, porozmawiajmy, małpa, polskieradio.pl i proszę się z nami kontaktować także na trójkowym Facebooku. Tam też czekamy na Państwa opinie i zanim odbierzemy pierwszy telefon, zagramy. Co państwo sądzą? 13 minut po godzinie 11. Dziś pytamy państwa, czy powinniśmy pracować dłużej ze względu na to, że żyjemy dłużej i średnia wieku będzie nadal rosną rosnąć. Numer telefonu do nas 122 Mail to porozmawiamy małpa.polskie.radio.pl Ale proszę się ta z nami kontaktować także na trójkowym Facebooku. I tutaj już mamy pierwsze opinie o państwa. Pan Kuba napisał, ja tak kocham swoją pracę, że pragnę pracować aż do śmierci. Ale z uśmieszkiem. No dobra, a co niby będziemy zawodoborowić po 60? Pyta pan Robert. Skoro już koło 50 zaczynają się skody, a, a gdzie tu 60? Plus? Druga sprawa: przecież za 20-30 lat sztuczna inteligencja będzie o wiele bardziej rozwinięta. Jak to połączyć? I jeszcze głos kobiecy, pani Anna. Przy takiej służbie zdrowia i opiece nad pracownikiem, o czym, w ogóle, o czym w ogóle mówicie? Kto nie chce, niech pracuje, a kto nie ma sił, niech idzie na emeryturę. To trzy opinie z trójkowego Facebooka, a przy naszym telefonie jest pan Waldemar Skarkowa. Dzień dobry, panie Waldemarze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja podobnie jak ta pani jestem zdania, że po prostu decyzję należy pozostawić ludziom, a nie narzucać sztywno na przykład czegoś takiego jak wiek emerytalny. Niech to będzie prawo do emerytury w rozumieniu takim, że mam prawo podjąć decyzję jak, kiedy, Yy, chcę przejść na emeryturę, a nie to, żeby mi ustawodawca narzucał, yy, że muszę pracować, no w moim przypadku jeszcze 38 miesięcy. Ale to nie jest problem, bo prawdopodobnie będę pracował dłużej. E, e, natomiast dajmy ludziom prawo. Bardzo I panu tyle. dziękuję za tę opinię. Teraz posłuchamy pana Jacka z Gliwic. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry. Moim pomysłem na to, żeby Politycy głosowali, jeśli jest sytuacja taka, że trzeba ten wiek przedłużyć. Polityk, który jest w wieku emerytalnym, nie może startować do Sejmu i Senatu. I myślę, że w tym momencie zaczął się zastanawiać nad faktycznym czasem pracy. Tylko oni na razie nie mają zamiaru podnosić tego wieku emerytalnego. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Teraz pan Mateusz Złodziej. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, skoro mamy tutaj połączonego również no, badacza, naukowca a od demografii, e, jak by się to przedstawiało, gdyby ten wiek emerytalny zrównać, tak? Bo z tego, co kojarzę, to no, kobiety żyją dłużej i w tym tak powiem, przedziale wiekowym jest ich po prostu więcej. No rzeczywiście tak jest, że kobiety żyją dłużej. Bardzo panu dziękuję. Pan Remigiusz z Leszna. Dzień dobry, panie Remigiuszu. Dzień dobry. Proszę pana, proszę państwa, z moich obserwacji i, i, i z doświadczenia życiowego y, takie wnioski się nasuwają, że można zadbać o zdrowie tak i powinno się tak zadbać o zdrowie, odpowiednią dietą i, i zachowaniem, że można pracować długo. Mój ojciec pracował do 75 roku życia i funkcjonował jak, mając 75 lat, jak zdrowy 50-latek dzisiaj. Także to nie jest problem, tylko po prostu no, jest wiedza ogólnie dostępna na temat tego, jak zdrowo żyć i łatwo, łatwo po prostu to osiągnąć. Ale ludzie nie chcą. Trzeba się nastawić na to, że będziemy musieli pracować dłużej. Takie jakieś, na przykład planowanie, że się odłoży pieniądze na starość i ktoś za nas będzie pracował, no to to jest taka mrzonka, ponieważ rodzi się na coraz mniej, i ci młodzi ludzie, ich będzie tak mało, że no, może być trudno, żeby uzyskać usługi jakieś takie potrzebne starszym ludziom od tych młodych ludzi, którzy te pieniądze będą chcieli zarobić i, i o te pieniądze będą nic nie warte. Tak to... jest moje zdanie, także trzeba się nastawić na dłuższą pracę. Na pewno do 70, do 70 lat. Przepraszam. Takie są niezaprzeczalne e, fakty, że rzeczywiście ludzi, e, po prostu rodzi się mniej dzieci, a starszych osób będzie coraz więcej. E, pan Mariusz z Jawora, Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam trójkę z sali szpitalnej, ortopedii szpitala w Zgorzelcu. Dużo zdrowia, Właśnie panie Mariuszu. Tak, dziękuję serdecznie. Panie redaktorze, ja uważam, że musimy dłużej pracować. Nie ma innego wyjścia. Sam osobiście znajduję się już w wieku przedemerytalnym. Za rok czasu osiągnę pełny wiek emerytalny, 65 lat. Natomiast chcę pracować co najmniej do 67 roku życia. Yy, dlatego, że lubię swoją pracę, ale też im pełną świadomość, że tylko i wyłącznie aktywność zawodowa do jak najpóźniejszych lat może sprawić, że ten system emerytalny będzie wydolny. Z drugiego punktu widzenia populistyczne hasła o obniżeniu wieku emerytalnego kończą się najczęściej tym, co dotknęło Platformę Obywatelską. Kiedy podniosła wiek emerytalny, natychmiast przegrała wybory. Ja cieszę się jedynie z tego, że wzrasta taka świadomość w polskim społeczeństwie, że ten wiek emerytalny musi być wydłużony i coraz częściej taką decyzję podejmują sami Polacy i polki, że decydują się na pracę dłużej i to jest takie optymistyczne. Bardzo panu dziękuję. Dużo zdrowia jeszcze raz życzymy. Proszę szybko wracać panie Mariuszu do zdrowia. Pan Michał Zeblonga jest przy naszym telefonie. Dzień dobry panie Michale. Powinniśmy pracować dłużej? Dzień dobry Trójka, dzień dobry Słuchacze. Uważam, że powinniśmy pracować dłużej, ale jest to bardziej złożony problem. Nasze państwo powinno też zadbać o edukację naszego społeczeństwa i zadbać o to, co jemy, czym oddychamy, czym pijemy, czy y, uprawiamy sport. 100% i, i, racji. Czy, tak, czy dobrze śpimy. Także to powinno być y, całe nasze społeczeństwo, powinno y, aktywnie uczestniczyć w tym procesie i oczywiście to powinno się zacząć od góry, ale powinniśmy edukować nasze dzieci. Im zdrowiej będziemy żyć, tym będziemy dłużej mogli pracować, a im dłużej będziemy mogli pracować, tym, tym dłużej będziemy utrzymywać relacje międzyludzkie, które też, jak trójka wiecie i pan, pan, pan, panie Krzysztofie wspaniale, to też jest jeden z czynników, który prowadzi, że będziemy żyli dłużej i będziemy żyli dłużej w zdrowiu. Także mam nadzieję, że wszyscy spojrzymy na to w ten sposób i państwo pomoże obywatelom, żeby tą drogę przejść w odpowiedni sposób i, i być może będziemy wszyscy w stanie pracować do 70 roku życia, a tym, którzy nie będą mogli pracować ze względu na uszczerbki, na zdrowie będziemy w stanie pomóc, ponieważ nasz system finansowy będzie wydolny, ale też ich powinniśmy aktywować, bo sam pracowałem w zakładzie, gdzie 90% osób było inwalidami, także wszystkie ręce na pokład i działajmy. Dzięki. Pozdrowienia dla trójki. My pana też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Antoni z Lublina jest naszym kolejnym rozmówcą. Z Lubina, przepraszam, czyli Dolny Śląsk. Dzień dobry, panie Antoni. Witam pana serdecznie, witam serdecznie. Może troszeczkę tak w bok skręcę z Proszę. tematyką, ale ona wiąże się również z finansami państwa. Brakuje pieniędzy na służbę zdrowia i to, to jest w obecnym czasie największy problem, a jednocześnie ze względu na sytuację polityczną, ekonomiczną, religijną, coraz więcej młodych ludzi choruje na choroby psychiczne i z tego powodu bardzo duża ilość, szczególnie kobiet, i to nie w podeszłym wieku, jest na rantach inwalidzkich z tego tytułu i to na czasy okres takie od roku do kilku lat, a czasem nawet kilkunastu. Chciałbym, mhm. żeby, nie, chciałbym, żeby ten temat chorób psychicznych był poruszany coraz częściej, bo to się również wiąże z tym, że te kobiety nie mogą pracować, a leczenie, jak Państwo wiecie i często w audycjach poruszacie, tych ludzi i młodzieży jest po prostu no, porażką, totalną porażką w tym kraju. Życzę wszystkim dużo spokoju My i zdrowia, też tego samego a tym, którzy Dziękujemy mogą pracować długo, niech pracują. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z Brzeska. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry. No, ja nie mam takiego bardzo krytycznego y, zdania o służbie zdrowia. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, y, przedłużając czas pracy, a że są też grupy zawodowe, które pracują w systemie czterobrygadowym. I to jest temat tabu. Ani zakład y, ZUS się na ten temat y, nie interweniuje, nie wypowiada, ani pracodawcy nikt. A 25 lat, 20 lat pracy w takim systemie naprawdę niszczy bardzo organizm. Ten zegar dobowy zmienia się praktycznie co 4-5 dni. Tutaj dużo się rozpisujemy. artykułów można przeczytać raz na rok. Zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie no dwa razy do roku, można to powiedzieć. Jak to szkodę w organizmie robi? A co robi z naszymi organizmami? I my mamy również pracować dłużej. Proszę się nad tym zastanowić i niech to będzie debatą publiczną na przyszłe lata, ażeby o tej grupie zawodowej pracującej w systemie czterobrygadowym pomyśleć jakieś dodatkowe dni urlopu, możliwość y, y, po prostu y, wypoczynku większego albo skrócenia czasu pracy za 10 lat, jakiś jeden rok dodatkowy wcześniejszy panie na emeryturę. Ale Krzysztofie, ma Pan rację, ja tutaj zajmuję się długowiecznością na naszej Antanie z profesorem Markiem Postołem. Rzeczywiście jest tak, że osoby, to są na to twarde dane, badania przeprowadzone na wielu osobach, osoby, które pracują, Pan mówi o czterobrygadowym systemie, a ja mówię o trzech zmianach. Niestety żyją krócej. Bardzo dziękuję za ten telefon. Teraz posłuchamy Pana Marcina z Gdańska. Dzień dobry Panie Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry. E, oczywiście, jestem zdaniem takiego, że przede wszystkim trzeba zadbać o zdrowie, bo to jest istotną rzeczą. Druga sprawa, to jest czyli osoby e, z taką wiedzą, doświadczenie powinny być bardziej wykorzystywane, może nie na tyle obciążane fizycznie, ale myślę, że przede wszystkim powinny być e, podparciem dla tych młodych ludzi, którzy startują to w zawodzie, e, którym warto pewne rzeczy im przekazać, e, z lat pracy, oczywiście doświadczenia. To jest też bardzo ważne. Myślę, że ta aktywizacja i yy, dłuższa praca pozytywnie też wpływa na komfort y, osób starszych psychicznie pod względem takim, że widzimy się, rozmawiamy, że nie są w pewien sposób odtrąceni, bo o tym ludzie też nie Absolutnie mówią. Tak. Absolutnie tak. Ma pan rację. E... Proszę, proszę jeszcze e... mówić. Dlatego też myślę, że warto też wszystkim o zdrowie zadbać, że też no, jakby nie było od ciąży trochę służby zdrowia, a przede wszystkim sobie pomóc, jeśli chodzi o funkcjonowanie na co dzień, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Nie bądźmy leniwi, ja wiem, że to populistyczne słowa są, ale naprawdę warto się ruszać, warto zadbać o siebie, patrzeć na to, co jemy. E, ruszajmy się po prostu. Podpisuję się obydwoma rękoma. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Porozmawiajmy radiopl 22 i 7 trójek. Nasz trójkowy Facebook także do państwa dyspozycji. Pytamy państwa o to, czy powinniśmy pracować dłużej ze względu na to, że żyjemy dłużej i średnia wieku będzie nadal rosnąć. Natomiast naszym ekspertem dzisiaj jest yy, profesor Piotr Szykalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Znany demograf. Ja jeszcze dodatkowo pracuję w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie mhm. i właśnie skończymy projekt zatytułowany Przygotowanie do starości Polacy w wieku przedemerytalnym o swojej przyszłości, mhm. gdzie osobom, którym brakuje nie więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, zadawaliśmy pytania o to, jaki jest najlepszy wiek do przechodzenia, jaki powinien być ten ustawowy wiek emerytalny, czy one planują przejść na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku, czy planują jeszcze kilkuletnie wykonywanie pracy. No i jak łatwo się domyślać, okazywało się, że zdecydowana większość naszych rodaków nie tylko, że uważa, że Trzeba przechodzić na emeryturę zaraz, jak tylko osiągnie się uprawnienia. Ale jest ten datek, kilkunastoprocentowy odsetek, uważał, że w naszym kraju powinno się obniżyć wiek emerytalny. A jako ciekawostkę dodam, że zdecydowana większość uważała, że jest pewna różnica pomiędzy osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego a początkiem starości i odnieść można wrażenie takie pogłębione przeprowadzonymi przez nas wywiadami jakościowymi z osobami właśnie w wieku przedemerytalnym, że tych kilka pierwszych lat pobytu na emeryturze traktowany jest jako taki czas, kiedy wreszcie można zrealizować różnego typu marzenia, pewne plany, których się nie miało możliwości zrealizować wcześniej, zanim się człowiek stanie starszy. Absolutnie tak. Zbyt stary, żeby, żeby już mieć siły na to. Zdecydowanie się nie zgadzam. A czy zgadza się z taką opinią, że powinniśmy pracować dłużej pan Tomasz Stychów? Pan Tomasz jest już emerytem. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Tak ja przeszedłem na emeryturę w wieku 41 lat. Oczywiście to jest wcześniejsza emerytura i mm, muszę przyznać, że to była najgorsza decyzja w moim życiu. Dlaczego? Patrząc z perspektywy czasu, w tej chwili już nie pracuję 9 lat. E, patrząc z perspektywy czasu, to był... Czas zawodowy to był najlepszy czas, jaki miałem generalnie w moim życiu, no bo aktywizacja zawodowa, człowiek spotykał się na co dzień z ludźmi. E, życie też wyglądało troszeczkę inaczej, bo jednak codzienny pobyt w pracy, codzienna praca, no daje nam bardzo dużo. I moim zdaniem, moim zdaniem obniżanie wieku emerytalnego, może nad tym się warto zastanowić, natomiast myślę, że do momentu, kiedy ktoś nie odejdzie na emeryturę, to nie za bardzo wie jakby o czym się mówi. Ja rozumiem, że jak ktoś odchodzi w wieku 65 lat na emeryturę, to powiedzmy jest to sytuacja, kiedy... W zależności od zawodu. Już chciałby odpocząć. No tak, to jest inna Natomiast... sytuacja niż w pańskim przypadku. Pan miał nieco ponad 40 lat, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast na dzień dzisiejszy, jakby rozmawiałem też ze znajomymi, którzy odchodzili na emeryturę również jakby wcześniejszą, czy nawet rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy odchodzili w wieku 65 lat. Yy, praktycznie każda z tych osób, które, z którymi rozmawiałem, chciałaby pracować dłużej. I troszeczkę żałuję tej decyzji, yy, te osoby żałują tej decyzji, że na tą emeryturę odeszły. Tak, słyszałem tak. jednego z rozmówców. Stwierdził, że w wieku 65 lat y, chciałby pracować do 65 roku życia. Nie, przepraszam, do 67 roku życia, mając możliwość dojścia na y, emeryturę w wieku 65 lat. Powiem tak, w zależności od pracy, oczywiście y, są różne uwarunkowania. Generalnie jestem za tym, żeby tego wieku emerytalnego nie obniżać. My tutaj mówimy o tym, żeby go podwyższać. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za pańską opinię. Posłuchajmy teraz pana Piotra z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie Piotrze. Ja się bardzo się cieszę, że mam szansę zabrać głos w tej debacie. Jako lekarz podniósłbym kilka kwestii. Po pierwsze to, że ja nie widzę takiej tendencji, żeby społeczeństwo żyło dłużej od w ciągu tych ostatnich kilku, kilkunastu lat. Zauważam, że mężczyźni żyją tyle, ile żyli do tej pory, bądź trochę krócej. Natomiast na pewno warte podniesienia jest to, że wszyscy wkładamy do jednej skarbonki, tak? Więc może różnicowanie wieku pójścia na emeryturę kobiet i mężczyzn nie jest najlepszym rozwiązaniem. Warto by też spojrzeć na to z tej strony. Kobiety żyją dłużej generalnie niż mężczyźni, więc może y, logicznie i y, tak y, y, sprawiedliwiej byłoby, gdyby to kobiety dłużej y, odkładały do tego wspólnego koszyczka. I Chciałbym zostawiamy taką mówić. propozycję naszym słuchaczom. Posłuchamy pana Adama Spiechowic. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie w tym roku y, osiągnę już wiek emerytalny. Powiem szczerze, wybieram się na emeryturę. Mm -hmm. Nie ukrywam, że być może będę współpracował dalej, ale uważam, że przejście na emeryturę to jest sprawa bardzo indywidualna. Są zawody trudniejsze, łatwiejsze. Ja akurat mam zawód taki, że praca jest moją pasją, ale uważam, że być może młodzi ludzie będą mieli zupełnie inne pomysły. Nie chcę narzucać pewnych tematów, czasy się zmieniają, a po drugie na emeryturze można realizować, się pasję swojego życia. Bardzo Panu dziękuję za ten optymistyczny telefon. 22.7 Trójek. Pytamy o to Państwa, czy powinniśmy pracować dłużej ze względu na to, że żyjemy dłużej i będziemy żyć jeszcze dłużej. Mail do nas to porozmawiajmy. Małpa Polskie Radio.pl. Oczywiście czekamy także na Państwa opinie na naszym trójkowym Facebooku.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 Zdecydowanie się nie zgadzam. Czy powinniśmy pracować, bo żyjemy dłużej? Takie pytanie dzisiaj zadaliśmy Państwu. 27 minut zostało do godziny 12. Czekamy na Państwa odpowiedzi na to pytanie pod numerem 22 i 7 trójek, ale także prosimy o to, żeby odpowiadać na nie na nasz mail. Porozmawiajmy Radio.pl napisała do nas pani Basia na pytanie, czy powinniśmy dłużej pracować, bo żyjemy dłużej? Moja perspektywa jest taka. Sprawa jest bardzo indywidualna. Jeżeli ktoś jest zdrowy i ma siłę i możliwości, czemu miałby nie pracować? Ten, kto pracował fizycznie ciężko, nie powinien być zmuszany do dalszej pracy, jeżeli nie ma siły. Patrząc też na nasze kolejki do lekarza, nie zakładałabym, że można zakładać coś eks-katedra. Wielu z nas nie ma możliwości leczenia. Myślę pani tutaj, właśnie o niepełnosprawności. 227 trujek pod ten telefon zadzwonił pan Tomasz Zgliwic. Dzień dobry panie Tomaszu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Czy my powinniśmy pracować dłużej? No z mojej perspektywy człowieka, który zbliża się pomalutku do wieku emerytalnego, 7 lat mi zostało i z perspektywy przedsiębiorcy, no ja niestety nie przejdę w ogóle nigdy na emeryturę, a obecnie muszę, będę musiał zrobić kolejne studia, żeby zdobyć kolejny zawód, który w wieku starszym będę mógł po prostu wykonywać, gdy już nie będę miał siły czy możliwości wykonywania swojego zawodu. I o czym pan myśli? Czy my, o jakim zawodzie? No, o, że pana, no na razie nie będę zdradzał, bo nie wiem, czy mi to wyjdzie. Bo rodzina się dowie, rzeczywiście, ma co. No rodzina, nie, rodzina akurat nie ma tutaj za dużo do, do gadania, ale chodzi o to, że czy my powinniśmy pracować więcej. No proszę pana, sytuacja, ja się odezwę tylko na temat Mężczyzn pracujących w Polsce, no mężczyźni wnoszą do systemu emerytalnego około dwóch trzecich pieniędzy, jedną trzecią wyciągają, bo umierają wcześniej, a umierają dlatego, że są przepracowani, dlatego, że nie mają czasu i możliwości dbania o swoje zdrowie, uprawiania sportu, gdzie tyle się o tym mówi, jak to trzeba dbać, tylko czy jest jeszcze rodzina, jest jeszcze praca, a doba ma 24 godziny. Panie Tomku, stanę w obronie pan, kobiet. Ko tak kobiety też nie mają lekko, naprawdę. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan Mateusz ze Stargardu jest przy naszym telefonie. Halo? Halo, dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ja tylko tak króciutko, bo tutaj rząd różne nam przedstawia oferty, a ja pomyślałem po prostu w ten sposób i to, co mówił mój przedmówca, że ludzie są na niektórych etapach wyeksploatowani po prostu, tak? Tak. Może... Nie skracajmy tygodnia pracy do czterech dni, nie, nie, nie wydłużajmy emerytury, ale zróbmy odwrotnie. Po prostu z biegiem lat, ktoś kto ma coraz większy staż pracy, to dajmy tym ludziom więcej dni urlopowych po prostu. Bardzo dziękuję za taką propozycję. Przy naszym telefonie jest pan Józef Zrzegania, podobny od 12 lat na emeryturze. Dzień dobry panie Józefie. Dzień dobry, witam. Serdecznie y, y, trójeczkę. Pana też serdecznie tak, jestem na emeryturze od 12 lat. Pracowałem jako kierowca autobusu. Y, poszedłem na y, emeryturę w, tą wcześniejszą, ze szczególnych y, y, warunków. Y, jestem zadowolony z tego, że poszedłem na tą emeryturę, ale ze względu na to, że to jest emerytura niska, jak wiadomo, jako kierowca, pracuję nadal i jestem z tego zadowolony, że mogę jeszcze się realizować. A na tym stanowisku niestety, ale młodzi ludzie nie chcą pracować za te pieniądze, także pozostają emeryci. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. My panu także i dużo zdrowia. Żyje nasz trójkowy Facebook. Pan Jacek do nas napisał, późniejsze przejście na emeryturę jest nieuniknione. Długość życia się wydłuża, a dzieci rodzi się coraz mniej. Może dobrym pomysłem byłoby wydłużenie wieku emerytalnego, ale z grupami wiekowymi. Na przykład 50-latkowie o 2 lata, 40-latkowie o 4 lata, 30-latkowie o 6 lat i tym podobne lub coś podobnego. Dziękujemy za tę opinię. Zatelefonowała do nas pani Joanna z Gdyni. Dzień dobry pani Janno. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi bardzo państwa słyszeć, że się dozwoniłam, to nie wiem, powtarzam tylko, że Mamy społeczeństwo i w społeczeństwie ludzi różnych, takich, którzy odeszli na wcześniejszą emeryturę, normalnie i na, także i bardzo dużo ludzi narzeka jak pracuje, dużo ludzi narzeka jak nie pracuje, a dużo ludzi też narzeka na emeryturze. Ja osobiście uważam, że jeżeli zdrowie jest no, odpowiednie i można pracować, to trzeba pracować ludzie, którzy pracują w takim wieku pożym już emerytalnym, po emerytalnym są zdecydowanie bardziej radośni i szczęśliwi, bo mają kontakt z innymi, z problemami codziennymi, z społecznymi problemami, także uważam, że absolutnie powinna być wydłużony ten wiek, Troszę, trochę. A ci, którzy nie mogą pracować w takim wieku, to niech nie pracują. No sprawa. I tyle. Bardzo Pani dziękuję. Panie, to była pani Anna z Gdyni, e, jaką odpowiedź na postawione przez nas pytanie, czy powinniśmy pracować dłużej, bo żyjemy dłużej, będzie miał dla nas, dla nas pan Krzysztof Zbielko, Polski. Dzień dobry, panie Krzysztofie? Krzysztofie? E, dzień, dzień dobry, dzień dobry. E, Przysłuchuję się tej edycji i e, ja mam do emerytury jakieś dwa lata jeszcze i powiem szczerze, że z utęsknieniem czekam tego wieku. E, tak ma, mam szczęście, że udało mi się mieć e, trójkę dzieciaków, nie wychodząc. Dzieci, nie korzystałem z jacych 800+, żadnych dodatków wychowawczych, musiałem pracować na dwa, często na trzy etaty i ja nie wyobrażam sobie, że ja jeszcze musiał na emeryturze pracować. Uważam, że ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, nie mogą pracować na etacie. Nie mogą pobierać e, i pensji e, na etat i emerytury. Jeżeli on chce pobierać emeryturę i chce pracować, to niech pracuje na umowę zlecenie, czy na jakąś inną formę i nie blokuje pracy młodym ludziom. Jeżeli on chce pracować, bo tak kocha pieniążki jeden, drugi, trzeci, to niech pracuje. Sam mam też swoje pasje, uprawiam sporty i nie mogę się doczekać do tego, kiedy będę mógł uprawiać, realizować, będę mógł grać w tego kosza, będę mógł biegać, póki jeszcze jestem sprawny. Także ja sobie nie wyobrażam, żeby mieli wydłużyć wiek emerytalny. Także to jest, moje, to jest moje zdanie. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Przy naszym telefonie jest pan Filip Skędziżyna. Dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry. Moim zdaniem głównym Priorytetem polskiego rynku pracy powinno być maksymalny rozwój sztucznej inteligencji, stworzenie polskiego odpowiednika chat GPT oraz bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, które zastąpiłyby ludzi na rynku pracy i przeciwdziałały negatywnym trendom demograficznym. A priorytetem powinno być także to, aby sztuczna inteligencja Zastąpiła ludzi w stanowiskach pracy, które są niebezpieczne bądź szkodliwe dla zdrowia np. w budownictwie, w górnictwie i po prostu w pracach no, niebezpiecznych np. w zakładach chemicznych. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tą ciekawą propozycję. Teraz mail do nas dotarł, do porozmawiajmy małpa Radio radio.pl. Od pana dama. myślę, że wiek emerytalny powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia, tylko nie wiem jak miałby to wyglądać. I ta wypowiedź kończy się trzema kropkami. Pan Andrzej ze Szczecina, pani Andrzeju pytamy czy powinniśmy pracować dłużej. Dzień dobry. No przede wszystkim odpowiedzieć na to pytanie. Dzień dobry. To jest nieuniknione, bo w końcu pieniędzy w systemie zacznie braknąć i zabraknie po prostu tych pieniędzy i tych i, i dłużki wydłużenie, przesunięcie na wyższą datę tego terminu przejścia na emeryturę jest nieuniknione. Rządy, które i decyzje, które ewentualnie by w tej kwestii zapadły, no są jakby niemożliwe do przeforsowania. Odwrotnie, lansuje się skrócenie tygodnia pracy, a ja mam taki pomysł, bo widzę, że tutaj bardzo oryginalne są słuchaczy uwagi co do tego. Taki pomysł, żeby Kościół Katolicki, który no, w dalszym ciągu ma bardzo dużo do powiedzenia w naszym kraju, zamiast lansować z sylwetki Chrystusa Króla mógłby zająć się teologią pracy. Chrystusem robotnikiem, Chrystusem, który pracuje, ponieważ praca uszlachetnia. Chrystusem, który, który, który mówi nam, że warto pracować, warto się nie zadręczać tym, że muszę iść do pracy, tylko czerpać z tego radość. To jest takie może filozoficzne przesłanie, natomiast wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego w tej chwili się wydaje niemożliwe ze względu na układ polityczny, który nami rządzi, czyli populizm. Jedno kłamstwo, jeden jakiś element populizmu przykrywa się lepszym kłamstwem, które ma... Panie Andrzeju, chyba, chyba już znamy pańskie zdanie. Bardzo panu serdecznie dziękuję. W jakiejś mierze a propos posłuchamy jeszcze naszego eksperta, profesora Piotra Szukalskiego, demografa z Uniwersytetu Łódzkiego. Marzenia, a y, twarda rzeczywistość to są dwa zupełnie odmienne krańce tego naszego życia. Nie dziwmy się za zatem, iż o ile nasi rodacy chcieliby przechodzić jak najszybciej, to z drugiej strony mamy do czynienia z tym, że w ciągu ostatniego kilkulecia widzimy bardzo wyraźny wzrost liczby osób starszych, które po osiągnięciu wieku emerytalnego wykonują pracę, najczęściej zmuszone zbyt niskimi dochodami. No Natomiast gdybyśmy mieli chcieli zbilansować tak naprawdę długofalową Zapewnić wysoką stopę zastąpienia. Też pamiętajmy, w dzisiejszej Polsce stopa zastąpienia to jest wciąż 50 kilka procent, czyli jeśli porównamy przeciętną emeryturę z przeciętnym wynagrodzeniem, to mniej więcej okazuje się, że ta przeciętna emerytura stanowi 50 kilka procent przeciętnego wynagrodzenia. Gdybyśmy chcieli, aby ta emerytura była taka sama, jak. Wynagrodzenie. Z, z oczywistych względów drastycznie musiałaby się zmienić relacja pomiędzy okresem pracy, a okresem pobierania emerytury. No przypomnijmy tylko o tym, że kobieta, która przechodzi w wieku y, 60 lat ma prawie 25 lat jeszcze przed sobą życia. Mężczyzna, który przechodzi w wieku 65 lat ma troszkę powyżej 16 lat przed sobą. Kto jest za? jesteśmy ciekawi, jaką opinię ma Pan Damian z Ziemi Świętokrzyskiej. Tak Pan Damian życzył sobie, żeby go przedstawić. Panie Damianie, Pan y, będzie się wypowiadał w sprawie emerytur wcześniejszych dla służb mundurowych? Y, tak, witam wszystkich. Przede wszystkim chciałbym pogratulować trójce powrotu do tej wspaniałej audycji, gdzie słuchacze mogą zabrać głos. Słuchacze są dla nas fajne. najważniejsi, zawsze. Y, tak, y, y, tak. Odpowiadając na pytanie... Powinni, powinni, niektórzy pracować zdecydowanie dłużej, to jest właśnie yy, służby mundurowe, tak, tutaj mamy przykład pana Tomasza, który dzwonił kilkanaście minut temu, w wieku 41 lat przeszedł na emeryturę, tak, zdecydowanie takie osoby będą żyć znacznie dłużej. Yy, <gryw> Yy, więc yy, sam mam takich, że tak powiem, znajomych, którzy właśnie w wieku 42, 43 lat po przepracowaniu 15 lat i dwóch tygodni przeszli na emeryturę, teraz sobie gdzieś tam jeszcze dorabiają na umowę, zlecenie. Jestem za tym też, żeby, żeby wybór Wszyscy mieli wybór tak. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, osiągnął wiek emerytalny I chce jeszcze pracować To zdecydowanie niech pracuje Natomiast też wracając do głosu Jeszcze innego słuchacza tak, jest zdecydowanie bardzo dużo osób w społeczeństwie, które pracują 50% swojego czasu pracy całego mają w porze nocnej. Ja, że tak powiem, zachęcam i żeby ktokolwiek spróbował po przepracowaniu 12-godzinnej zmiany nocnej żeby się obudził i miał chęć żeby przewieźć jeszcze 2, 3, 4 kilometry albo iść gdzieś na fitness. Dziękuję, pozdrawiam bardzo dziękuję. i życzę wszystkiego dobrego całej trójce i wszystkim słuchaczom. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście ci, którzy pracują na zmiany nocne, nie mają lekko, natomiast taka podpowiedź tutaj ode mnie, warto się wówczas mimo wszystko przełamać i na taki krótki wysiłek fizyczny sobie pójść. Pan Maciej z Poznania, dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tam moje zdanie w sprawie emerytury i wcześniejszej emerytury jest następujące. Powinniśmy chyba pracować troszeczkę dłużej, ponieważ jeżeli żyjemy dłużej, będziemy dłużej odbierać emeryturę, nie ma na to pieniędzy. ZUS prawdopodobnie by od razu ogłosił upadłość, albo by zgłosił, że brakuje ich pieniędzy. Nie wiążą końca z końcem. Ale byłoby pewne rozwiązanie na tą sytuację również takie, że Mam znajomych, którzy pracują w zus -ie. i powiem szczerze, że ZUS troszeczkę pieniądze nasze trwoni. Wypłacają sobie co 5 lat jubileuszówki. Ta jubileuszówka jest to sześciokrotność wynagrodzenia takiego pracownika. Pytam się, który zakład produkcyjny, który zakład, który do, przenosi dochody, może na to go stać. Druga rzecz, jak pracownik przechodzi na emeryturę, dostaje jedną wynagrodzenie, dodatkowe zakładu pracy. Natomiast w ZUS-ie jest to sześciokrotność. Czyli znowu pytam się, skąd ZUS na to bierze pieniądze? A no właśnie, bierze stąd, że pieniądze, które przez całe życie wszyscy inni w zakładach produkcyjnych, w zakładach innych e, przynoszą dochody i odnoszą te swoje składki, to one są jakby troszeczkę źle rozdzielane i troszeczkę trwonione. Więc gdyby troszeczkę przycisnąć pasa w ZUSie, gdyby ktoś zastanowił się nad tym, czy tak powinno być, może tych pieniędzy wystarczyło więcej, wtedy bez spokojnie, bez buntu społeczeństwa, by można było wiek emerytalny przesunąć. Ja jestem dwa lata przed emeryturą i mimo to, że za dwa lata mógłbym pójść na emeryturę, jestem za tym, żeby ją przedłużyć, przedłużyć czas pracy. Bardzo panu dziękuję. To był pan Maciej z Poznań. Które jest między innymi za tym, żeby ZUS zacisnął pasa. I zostajemy w Poznaniu, bo z Poznania jest także pani Renata. Dzień dobry pani Renato. Dzień dobry, kłaniam się ślicznie. Bardzo zainspirowała mnie wypowiedź poprzedniczki. To chyba była pani Joanna, która wspominała tak o sztucznej inteligencji. Bardzo się jej boimy, ponieważ mamy tak w głowie wkodowane, że ona będzie nam zabierała stanowiska pracy. Ale spójrzmy w ten sposób, a niech nam zabiera. Dlaczego nie możemy żyć w takim idealnym świecie, gdzie ta sztuczna inteligencja będzie właśnie za nas pracować a my nie będziemy musieli tak długo opracować. Ja jestem psychologiem w liceum i teraz na co dzień spotykam się z młodzieżą, która absolutnie nie wie, jakie wybrać zawody i co będą robić w życiu. Boją się sztucznej inteligencji. Idzie niż demograficzny. Uczelnie się będą albo zamykać, albo będą się łączyć. Natomiast za 10 lat tej dzieci nie będzie. Natomiast pytanie, co z tymi rocznikami, które my wykształcimy przez te 10 lat... I czy warto w ogóle niektóre kierunki jeszcze utrzymywać, tak? Czy będzie istniał zawód jak prawnik, czy będzie istniał psycholog nawet, bo czas GPT i sztuczna inteligencja będzie wypierała. Czy warto iść na studia finansowe, być marketingowcem czy grafikiem, czy nawet fotografem. To jest ogromne wyzwanie, więc może raczej spójrzmy na to, żeby ta sztuczna inteligencja, inteligencja zabierała na tę robotę, ale niech pracuje za nas, a nie kosztem nas. Dziękuję, dziękuję Pani Renata. Panie, jak to robić? Ślicznie dziękuję, do widzenia i pozdrawiam. My też Pani ślicznie dziękujemy. Numer telefonu do nas 227-3, czy powinniśmy pracować dłużej w związku z tym, że będziemy żyć już, żyjemy dłużej. Mail do nas, to porozmawiajmy radio.pl. Mam, Mag... Mam na imię Magdalena, to oczywiście droga mailowa do nas. Mam 48 lat, jestem nauczycielką i mieszkam w Norwegii, gdzie wiek emerytalny to 69 lat dla kobiet i mężczyzn. Niektóre zawody mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Odniosę się do wypowiedzi Pana lekarza, który przechodzi na emeryturę niedługo i wspomniał o tym, że to może kobiety powinny dokładać się więcej ze względu na dłuższą, średnią życia. Zapomina pan o tym, że kobiety przechodzą menopauzę, co sprawia, że przeciętna jakość ich życia jest dużo gorsza od jakości życia mężczyzn, pomimo wyższej, średniej długości życia. Poza tym to one ponoszą ciche koszty utrzymania domu i rodziny, o których ciągle cisza w naszej dyskusji. Bardzo serdecznie dziękujemy za głos pani Magdaleny. Jeszcze jeden mail. Dzień dobry, jestem kurierem. Zacznę od tego, że firmy kurierskie mają gdzieś nas i wszystkie prawa i obowiązki zrzuca się na przewoźników, którzy nas tutaj zatrudniają nie ma porządnych umów pracy, minimalna płaca a reszta pod stałem. najlepiej nie brać wolnego pracujemy minimalnie około 10 godzin dziennie, nie ma żadnych regulacji naszych godzin pracy, za chwilę obowiązkowo będzie praca w weekendy, także czy mając 41 lat i pracując w tej branży od 10 lat ciągnąć taką pracę do 65 roku życia albo dłużej, kończy znakiem zapytania swojego maila do nas yy, nasz słuchacz mamy Pana Krzysztofa ze Zgorzelca przy naszym telefonie. Przypominam, nasz numer to 22 i 7 trójek. E, witam słuchaczy. Ja, ja uważam właśnie przeciwnie, że powinniśmy coraz mniej pracować. Przecież no, my, wykonując pracę y, nie wiem, 30 lat, nie, niektórzy 40 lat pracują, no przecież w tej pracy spędzamy całe życie i, i, i praca nas, jakby to powiedzieć, wydaje mi się demokreuje. Demokreuje, bo poprzez codzienną pracę, no jednak, jednak nie mamy czasu na, na, na kreację. Powinniśmy więcej spędzać czasu teraz na, na, na uprawianiu sportu, ro, rozszerzaniu kultury i sztuki, żebyśmy więcej spędzali ze sobą, a nie tylko w pracy. Uważam, że, że, że pracy że za dużo pracujemy. Bardzo I... panu dziękuję. To była bardzo fajna i ciekawa, refleksyjna opinia. Przy naszym telefonie jest pan Jacek ze Świętokrzyskiego. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Pańska opinia? I moja opinia będzie bardzo zbliżona do pani z Norwegii, która dzwoniła. Większość problemów z naszym systemem emerytalnym pochodzi z tego powodu, że utrzymujemy przywileje poprzedniego systemu. Proszę pana i w związku z tym uważam, że nawet e, służby, które są zobowiązane do tego, żeby równość konstytucyjna była zapewniona, biorą pieniądze i nic z tym tematem nie robią. Niestety problem jest też taki, że Państwo, jako media, czwarta władza, bardzo, bardzo silna, bardzo wpływająca na opinię społeczną, nie zwracacie w ogóle Państwo na to uwagi. Proszę sobie poprawić sytuację. Człowiek u mnie w pracy, w firmy prywatnej, pracuje na magazynie za minimalną pensję w mrozie minus 15 stopni w zimę. Za minimalną. Będzie pracował do 65 roku życia. Tu jak kolega powiedział wcześniej, policjant siedzący w ciepłym samochodzie, ścigający czy kryjący się w krzakach e, i e, wystawiający mandaty przejdzie, jeżeli ze starego systemu po 15 latach, według nowego po 25, plus dodatkowo daliśmy im przywileje typu 100% chorobowego, dodatek mieszkaniowy. Proszę pana, to jest Bar pa żywcem z polwarku zwierzęcego. Dlaczego Państwo jako media o tym nie mówicie? Mówimy, nie mówimy w każdej rozmowie. Zapewniam, że może nie w każdej, ale mówimy. Dziękuję panie Krzysztofie. I Jeszcze pan Marcin z Małopolski znalazł czas, żeby do nas zatelefonować. Halo, halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Mam Marcie, że dzwonię z Małopolski. Ja mam taką propozycję, że zamiast dawać wykład, dać przykład, więc może panowie posłowie senatorzy pójdą, że tak powiedzmy, na emeryturę w wieku 80, lat i później pójdą na odpoczynek zasłużony za najniższą pensję, czyli w wiek emerytalny, czyli najniższą niż, niż wypłat emerytury. Może w ten czas wytam się do pracy i zacznę pracować dla społeczeństwa, a nie tylko dla siebie. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Cieszymy się bardzo, że było więcej głosów o sporcie, o tym, jak wydłużać sobie życie w dobrej jakości. Wydaje mi się, że mamy świadomość po tym, co usłyszałem od Państwa, żeby pracować dłużej. Bardzo Państwu serdecznie już dziękujemy. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Trochę tu postoję i wcale nie odbiję się Na stol, ogień, Wypali ze mnie grzech I trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem nie żyjesz, choć kłody pod nogami Yeah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 Lidl To się opłaca Aniu, boli mnie gardło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 Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Wielkanoc oczywiście w Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek mleko wypasione 3,2%, złoty 99 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart. 12 na osobę, a płatki śniadaniowe Nestle. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kolejna promocja już od środy 1 kwietnia. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.